Możecie, ale zapewniam, że nie. Nie dogadywaliśmy się, nie konsultowaliśmy tego, co powiem Marek, co bym ja chciał powiedzieć. Na pewno po Marku trudniej się mówi, ale tak sobie myślę, że czasami Pan chce do nas dwa razy coś powiedzieć. Nie dlatego, że ja mówię gorzej, czy Marek mówi lepiej albo odwrotnie, ale dlatego, że czasami Pan chce do nas przemówić jakimś słowem, że czasami Pan chce poruszyć coś w nas tak głęboko, żebyśmy usłyszeli. Bo posłuchać kazania, posłuchać tego, co brat ma do powiedzenia, co przywiózł ze sobą, to jest jedno. A w środku, w sercu głęboko zapłonąć jakimś ogniem, to są dwie różne rzeczy. Pozwólcie, że przeczytamy najpierw fragment, krótki bardzo, z Łukasza Ewangelii. To jest jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział od pierwszego wersetu. Twórzcie swoje Biblię. I stało się, że Jezus modlił się w pewnym miejscu i gdy skończył, jeden z Jego uczniów powiedział Panie, naucz nas modlić się, jaki Jan nauczył swoich uczniów. Powiedział więc im, kiedy modlicie się, mówcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, niech Twoje imię zostanie uświęcone, niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, albowiem i my sami odpuszczamy każdemu, kto jest wobec nas winny. I spraw, abyśmy nie ulegli w próbie, ale nas uratuj od złego. I powiedział do nich, kto z Was, mając przyjaciela, Pójdzie do niego o północy i powiem mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, ponieważ przyjaciel mój przybył do mnie z drogi, a nie mam co przed nim położyć. A on będąc w środku w odpowiedzi powiedziałby, nie zadawaj mi trudu, już drzwi zamknięte, a dzieciątka moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet gdyby nie wstał i nie dał, mimo że jest jego przyjacielem, to wstanie i na pewno da z powodu jego natręctwa, tyle, ile potrzebuje. I ja wam mówię, proście, a zostanie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a zostaną wam otworzone. Tu bym się zatrzymał. Chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat modlitwy i zdaję sobie sprawę, że jest to temat trudny, Nie jestem może na siłach osobą, która mogłaby dużo na ten temat powiedzieć. Nie czuję się silny do tego, żeby nauczyć was czegoś. Ale myślę, że Pan chce nas wiele nauczyć i tej nauki powinniśmy szukać. I z tym chciałbym do was przyjść tutaj dzisiaj. Pewnie nieraz słyszeliście kazania na ten temat, pewnie nieraz e, czytaliście mądre książki, Pewnie nieraz, y, czytając te fragmenty, zastanawialiście się, Panie, czego chcesz mnie nauczyć, co chcesz, żebym usłyszał. Na pewno ten fragment może wielu z, nas zwalepie, zwa, z, nas, z Was wie, zna lepiej ode mnie. Y. I myślę, że moglibyście wyjść i tutaj wiele na ten temat powiedzieć. Jak dobrze wiecie, ten fragment występuje jeszcze w drugiej wersji w Ewangelii Mateusza, trochę, w innym, trochę inaczej ułożony, trochę inne opisy, trochę więcej Pan Jezus mówi wcześniej na temat pewnych rzeczy. Ja się trochę będę opierał Ewangelią Łukasza, ale trochę zmyślał o Ewangelii Mateusza będę też mówił i próbował przekazać to, co gdzieś w mojej głowie jest. Mam nadzieję, że w miarę Pan pozwoli to dobrze powiedzieć. Wiem, że tą modlitwę często wypowiada się w różnych zborach, w różnych sytuacjach. Czasem z większym namaszczeniem, czasem z mniejszym. Sam pochodzę z takiego miejsca, w którym się dużo tego mówiło. I wydaje się, że kiedy zbór, kościół, jakaś organizacja wypowiada to z takim namaszczeniem, z, taką, z takim szczególnym podejściem, to to jest właśnie to. Ale zastanówcie się w głębi, czy Panu Jezusowi chodziło o to, żeby nauczyć nas jakiejś formuły, nauczyć nas jakiegoś sposobu wypowiadania się, nauczyć jakichś reguł. Czy też Panu Jezusowi chodziło o to, żeby dotknąć prawdziwej natury tego, z czym przychodzimy do naszego Pana, do wszechmogącego Ojca. Ja jak sobie myślę o, o tym, czego Pan Jezus uczył, ten pierwszy Kościół, tych swoich uczniów, którzy przyszli z taką biedą do tego swojego nauczyciela i wyobraźcie sobie tę sytuację. Panie Jezu, no chodzimy za Tobą, Jana już, Jan już uczył swoich uczniów, faryzeusze uczył, a Ty co? No a Ty nas niczego nie nauczyłeś na razie, co my tam umiemy? My nie bardzo wiemy, co robić. I Pan Jezus uczy ich, mówi im, co, co, ma być, co ma być w takiej modlitwie. Jak sobie myślę o tej modlitwie, o tym, co Pan Jezus pokazywał, to widzę, że Pan Jezus, znaczy może nie tak, to widzę, że jawią mi się takie dwa obszary. Pierwszy obszar nazywa się religia, a drugi obszar nazywa się relacja. I teraz albo, tak jak Marek dzisiaj mówił to co, to, co wypowiadał, albo rzeczywiście swoim sercem przyjdziecie do Pana i wasza, moja modlitwa będzie prawdziwa, żywa. Będzie płonęła chęcią poznania Pana. Będzie płonęła żywym ogniem. Albo będziecie wypowiadać formuły, Ładniejsze, brzydsze, wszystko jedno. Będziecie się starali wypowiedzieć to ładnie po polsku, żeby było składnie, elegancko, żeby nie powstydzić się tych słów przed innymi. I nigdy nie dotkniecie tego, czy nie dotkniemy tego, co jest prawdziwym sednem modlitwy, prawdziwym sednem przebywania w obecności Ojca. Myślę, że kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, to jest moje takie przypuszczenie, ponieważ patrząc na różne wypowiedzi Pana Jezusa, widzę, że Pan Jezus często tym, którzy Go pytali, odpowiadał w taki sposób, w jaki chcieli usłyszeć albo w taki sposób, w jaki myśleli. I myślę, że tu, kiedy zobaczył tych swoich uczniów, którzy przychodzili z przykładami, poddał im taki przykład, ale jednocześnie zmusza ich do myślenia, zmusza ich do tego, żeby zaczęli się zastanawiać, gdzie są, w którym miejscu to ich przychodzenie do Ojca jest dzisiaj. Pan Jezus nie powiedział, źle to robicie, w ogóle wy to sobie dajcie spokój, wy się nie odzywajcie. Postąpił jak prawdziwy nauczyciel. Nauczył, pokazał im, jaką drogą mają pójść. I teraz... Kiedy my stoimy, kiedy przychodzisz do swojego Ojca, kiedy jesteś sam w komorze, jak w Ewangelii Mateusza jest napisane, to z czym do tego Ojca przychodzisz? W jaki sposób? Czego szukasz tam? Co jest treścią tego spotkania? Nad czym się zastanawiasz? Czego oczekujesz podczas tych spotkań? Czy chcesz wypowiedzieć modlitwę i po prostu mieć zaliczony ten czas? Czy chcesz mieć zaliczone dwie godziny, godzinę, pół godziny? Różnie sobie ludzie mogą pozwolić. Czy też chcesz spotkać żywego Pana, który kiedy przyjdzie to wypali Twój środek, okaże Ci to, kim jesteś, okaże mi, kim jestem. Tak jak Izajasz w jednym momencie swojego życia miał okazję zobaczyć tron Boży i mówi takie słowa znamienne, nie będę tego czytał, tylko sparafrazuję teraz. Jestem z ludu nieczystych warg i sam mam nieczyste wargi. Wszystko się trzęsło w tamtym momencie. Cheruby oddawały cześć Bogu, wołały święty, święty, święty. A Izajasz zrozumiał, skąd przychodzi, kim jest. I dotknął się żywego Pana. Powiedział, że nie ostanie się, już teraz nie pamiętam dokładnie tych słów, bo spotkał żywego Boga, świętego. Czy takiego spotkania oczekujesz, kiedy przychodzisz się w komorze modlić. Kiedy tutaj stoimy, kiedy się modlimy. Pamiętam kiedyś takie wezwanie Olka, kiedy śpiewaliśmy pieśni. było taki koncert życzeń któregoś się już nie pamiętam którego. I Olek wyszedł i powiedział, bracie, siostro, czy rzeczywiście, kiedy podajesz pieśń, to jest to coś, czym żyjesz? Czy przeżywasz to? To teraz ja zapytam, kiedy... Mówisz tutaj. To jest to to, czym żyjesz, co przeżywasz. Czy dotyka to samego dna twojego serca? Jak myślimy sobie o modlitwie pańskiej, kiedy ja sobie o tym myślę, to też przychodzi mi taki jeden obraz, który też na pewno dobrze znacie. Izraela, który wyszedł na pustynię z Egiptu, a jest druga księga Mojżeszowa, też nie będę czytał, przypomnę tylko krótko, czwarty rozdział, jakby ktoś chciał przeczytać, to w czwartym rozdziale to znajdziecie, ale tam jest taki fragment, kiedy Mojżesz pyta Pana, co ma zrobić, bo nie wiedział i Pan mu mówi, idź do Faraona i powiedz mu, wypuść mój lud, To pewnie wszyscy pamiętacie. A pamiętacie po co? Aby mi służył. Tak, Hieronim. Aby mi służył. A co się działo później, kiedy lud wyszedł na pustynię? Nad czym się lud skupił? Pamiętacie? O co prosili? o mięso, o co jeszcze? Czosnek. czosnek, bo nam było dobrze w Egipcie. My tam mieliśmy wszystko, cebulę, czosnek, tak? A mieli być oddzieleni po to, żeby służyć świętemu Bogu. Mieli być narodem wybranym, nie szemrającym, nie wołającym o to, co mi jest potrzebne do życia. Czy kiedy przychodzimy do Pana, to myślimy o tym, że służymy Panu i Pan nie zaspokoi moich potrzeb? Nie zaspokoi tego, co potrzebne mi do życia, tego, co potrzebne mi w moim chodzeniu za Nim? Zobaczcie, taki obraz Pana Jezusa, który nauczał y, ludzi na pustyni. To jest chyba, tak, to jest ósmy rozdział Ewangelii Marka, sam początek. Pan Jezus spojrzał na lud i pomyślał i powiedział do uczniów: żal mi tego ludu, już trzy dni tu ze mną tkwią. I nie mają co jeść. Nakarmmy ich, żeby nie osłabli w drodze. Czy Pan nie znał potrzeb swego ludu? Czy Pan nie wiedział, co temu ludowi jest potrzebne? Czy Pan nie wie, co nam jest potrzebne, abyśmy tu stali, abyśmy tu byli? I dlatego Pan Jezus, jak uczy swoich uczniów, apostołów modlić się, to pokazuje im najpierw, z czym powinni przychodzić. Te pierwsze słowa tej modlitwy, którą Pan Jezus uczył uczniów. Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, niech Twoje imię zostanie uświęcone, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Czy Pan Jezus zapomniał o potrzebach? Nie. Później je mówi. Ale pierwsze, najważniejsze, najgłębsze jest to, żebyśmy chcieli całym sobą, całą tą gorliwością poznać naszego Pana, poznać Boga Wszechmogącego, poznać Tego, który jest. Tego, który może skruszyć Twoje serce, dotknąć się aż do samego środka, aż do głębi, wstrząsnąć Tobą i obudzić Cię. Nie wiem, w jakim jesteś dzisiaj stanie. Nie wiem, z czym przychodzisz do Boga, kiedy się modlisz, kiedy wołasz do Niego, kiedy jesteś sam, kiedy nikt Cię nie słyszy. Kiedy możesz objawić Bogu całe swoje serce w szczerości. Czy dajesz Mu listę życzeń? Czy chcesz Go poznać? Chcesz dotknąć całym sercem tej istoty, tej wspaniałej, niezmierzonej pełni Boga? Czy chcesz tak jak Pan Jezus powiedzieć święć się imię Twoje? Takie banalne słowa po polsku. Ale jak zrozumiemy, że Pan Jezus mówił o tym, że pragnę poznać tego, który jest oddzielony, wyodrębniony. Że pragnę poznać nie imię. Tak jak ja znam Marka na przykład, a Marek znam mnie. Po imieniu. Na przykład, ale znamy się trochę lepiej. Ale wielu z nas zna mnie tylko po imieniu. A kiedy Pan Jezus mówi, święci imię Twoje, to mówi, że. Czy chcesz poznać ten charakter, tą całą naturę? To wszystko, czym jest Bóg. I czy chcesz pozwolić, żeby Bóg dotknął twojego serca, złamał kalidany, które w tobie są, złamał te myśli, które cię ograniczają, które cię wiodą do zwykłych rzeczy, do takiej religijności, takiej tego, czego tak często mówimy, że nie chcemy, a jednocześnie tak łatwo nam jest w to wchodzić. Mówimy, że chcemy od tego uciekać, a tymczasem prędzej w to wchodzimy niż w coś innego. Tak jak Marek zachęcał nas do tego, żebyśmy pałali tą pełnią poznania Pana, to ja bym chciał zachęcić, żebyśmy, kiedy stajemy do modlitwy, kiedy tutaj staniecie, kiedy pójdziecie do namiotu, kiedy będziecie sami przechadzać się może, nie wiem, gdzieś albo w rano będziecie się modlić, żebyście raczej wsłuchali się w echo tych słów Pana Jezusa, w echo tej modlitwy, którą Pan Jezus wypowiadał i chcieli otworzyć swoje serca po to, żeby Pan dotknął samej głębi tego, kim jesteście i z czym do Niego przychodzicie. Żeby to wstrząsnęło tym, kim jesteście dzisiaj. Abyście nie pragnęli być takimi samymi, ale żebyście zapragnęli poznania głębszego Pana, całej Jego pełni. Tak jak Paweł pisze w liście do Efezjan. Abyście zapragnęli abyście poznali te głębokości. Nie stój w takim miejscu, w jakim stoisz dzisiaj. Nie ciesz się tym, co masz. Bo Pan jest większy. Pan może więcej. Marek mówił o zastawionym stole. Nie sięgaj po okruchy spod stołu. Sięgaj do zastawionego stołu. Nie bój się. Niech Pan skruszy to, kim jesteś. To, to, jakim jawisz się przed innymi, przed Bogiem. Pozwól mu łamać to wszystko. Pozwól mu to zmieniać. Niech Twoja modlitwa rzeczywiście będzie taka, jak Pan Jezus cię nauczał. Aby ojciec był pierwszy, aby jego wola była pierwsza, abyś poznawał tą wolę. Bo tego pragnie Bóg. Śpiewaliśmy taką pieśń, wcześniej trochę, 160. Możemy ją zaśpiewać? Nałóż nas, nałóż nas panie, modlić się, czy jakoś tak.